serdecznie witam w kolejnym odcinku radia Stephen King odcinku z cyklu Stephen King prezentuje czyli ulubione słuchowiska Kinga Dzisiaj będzie pewien eksperyment. Inaugurując nowy cykl Radia SK, dzięki naszym znakomitym researcherom dotarliśmy do archiwalnych odcinków, których słuchał sam Stephen King w latach 50. będąc jeszcze dzieciakiem, po których oczywiście nie mógł zasnąć. Będziemy puszczać je w oryginale, czyli po angielsku, ale myślę, że będzie to na tyle prosty angielski, że każdy, kto zna go w podstawach, będzie mógł tego odsłuchać. Ale zanim dojdziemy do pierwszej prezentacji, to powiemy co nieco o samym medium, czyli słuchowisku. Według Stephena Kinga to nie Orson Welles jest mistrzem tego gatunku, Orson Welles, znany z takiego bardzo głośnego słuchowiska Wojna Światów, po którym ludzie wychodzili na ulicę myśląc, że naprawdę nastąpił atak Marsjan lecz mistrzem jest Ark Oboler jak pisze King, pierwszy pisarz, który dorobił się własnego serialu radiowego, czyli mrożącego krew w żyłach, lights out gaście światła było to słuchowisko emitowane w latach 40., ale w latach 50. powtarzano je i King słuchał tego no, wspominając to aż do dziś właśnie w książce Dance Macabre, w którym mamy cały rozdział poświęcony złotym czasom radia. Tak więc raz na jakiś czas będziemy poznawać te słuchowiska wraz ze Stevenem Kingiem, który wyśmienicie je komentuje. Oprócz serii Lights Out mamy cykl Dimension X, Inner Sanctum czy CBS Mystery Theater. Poznamy kilka tych słuchowisk, chociażby z dłuższą rzeczą, czyli Mars is Heaven na podstawie Ray'a Bradbury'ego, którego to Stephen King słuchał z ukrycia, ponieważ nie pozwolili mu rodzice. O tym później. Dzisiaj będzie coś krótszego, tak na początek. Będzie to rzecz wydana na takiej płycie winylowej, nawet Drop Dead Exercise in Horror, gdzie było około 10 takich krótkich, kilkuminutowych słuchowisk, wśród których jest dzisiaj nas interesujący Day at the Dentist. Jeszcze zanim go posłuchamy, to trzeba powiedzieć o samym obolerze czyli właśnie twórcy tych słuchowisk, którego można by nazwać takim Hitchcockiem radia. Chociaż bardziej nastawionym właśnie na grozę, na horror. W latach 50. i 40. zrobił on tyle produkcji, że dzisiaj no, trudno to zliczyć. Mnóstwo różnych seriali radiowych. Był to człowiek orkiestra i niesamowity innowator tego gatunku, jak na owe lata. Bo o samym gatunku właśnie, co nam mówi King? Możemy uznać, że dzisiaj słuchowisko jest już czymś bardzo przestarzałym. Ponieważ jak pisze Steven radio samo z siebie jest naturalnie ślepym środkiem przekazu. Używamy do jego odbioru tylko jednego zmysłu i niestety, a może na szczęście tracimy wzrok. Znaczy musimy odciąć jakby wzrok. W dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne, ponieważ telewizja, która wtedy jeszcze nie była tak rozwinięta, internet, tak zaangażowały nasze wszystkie zmysły, że kiedy musimy dać odpocząć naszym zmysłom, to podczas chłonięcia rozrywki my się nudzimy. Wszystkie zmysły według współczesnego widza powinny być zaangażowane. Dlatego również, co niektórzy mają problemy przy czytaniu zwykłej książki. W przypadku medium, które używa tylko słuchu odbiorcy, musiano wyrobić specjalne chwyty. Specjalny język musiał zostać stworzony, aby odpowiednio docierać do uszu słuchacza. I King mówi, że tylko oboler używał tego środka przekazu w sposób tak sprawny i zupełny. I tutaj King wymienia nam trzy elementy tego języka słuchowiska, jakie najczęściej były wykorzystywane. Czyli... Jednym z elementów takiej konwencji jest ciągłe używanie narracji do posuwania akcji naprzód. Czyli coś, co mamy w filmach. Narrator z OFU komentuje nam, co się dzieje, co się wydarzy, yy, mówi nam o uczuciach głównych bohaterów, na przykład... Tomek obudził się w sobotę rano nie spodziewając się, że kiedy wyjdzie z domu, spotka gromadę zombie. I następnie słyszymy, jak drzwi się otwierają, Tomek wychodzi na świeże powietrze i słyszymy jakieś jęki, które mówią nam, że to były zombiaki, które zaatakowały naszego bohatera. Dalej. Dialog w funkcji opisu. Technika konieczna w radiu, ale całkowicie usunięta z telewizji i kina. Tutaj King podaje jeden przykład słuchowiska, do którego wrócimy w przyszłości. Tak więc ja podam, że no czasami niestety kino nadal używa e, opisowego dialogu, ale właśnie wtedy, kiedy scenarzysta nie potrafi posługiwać się dialogiem, który nie powinien być opisowy, czyli na przykład... Tomek. Wstań i wyjrzyj za okno. Ja coś tam widzę. Widzę jakieś sylwetki zgarbionych, wolno przesuwających się ludzi. One wchodzą i dobijają się do naszych okien. Anka, zaraz to sprawdzę. Tylko wyjmę z piwnicy mojego shotguna i maczetę. Taki dialog w słuchowisku jeszcze by przeszedł, ponieważ dzięki Niemu dowiedzielibyśmy się mniej więcej, co się dzieje wokół głównych postaci. Natomiast w filmie, no to trzeba by już to pokazać. To jest jasne. Oczywiście King wspomina, że w latach 50. i 60. telewizja i wczesne filmy korzystały z tego chwytu, no ale jeszcze zanim język scenariusza wystarczająco się nie wykształcił. Jak wiemy, to cały czas ewoluuje, więc tego typu dialogi we wczesnych dziełach, no szczególnie w tych horrorach czy science fiction klasy B, można spotkać. I teraz trzeci element konwencji słuchowiska. Ja może bezpośrednio już zacytuję Kinga. W swoich słuchowiskach Oboler używał jeszcze trzeciego triku psychologicznego. Tu wracamy do Billa Nolana i jego zamkniętych drzwi. Jeśli je otworzymy, powiadał Nolan, zobaczymy trzymetrowego robala, a nasz umysł, którego możliwości daleko przekraczają wszelki dostępny poziom filmowego rzemiosła, odczuwa ulgę. Umysł, chociaż posłuszny. Czymże w opinii normalnych ludzi jest szaleństwo, jeśli nie pewnym rodzajem psychicznego nieposłuszeństwa. Umysł, chociaż posłuszny, przejawia dziwną skłonność do pesymizmu i zdecydowanie ponurych myśli. Ten trik rozwiążmy na przykładzie filmu, w którym mamy scenę, gdzie mały chłopczyk podchodzi do drzwi piwnicy, za którymi słyszał jakiś dźwięk. A nawet mogły one się trząść. W dodatku jest wieczór bardzo wolno podchodzi do klamki, rusza ją i wtedy znowu słyszy dźwięk i jednak rezygnuje, strach go przerasta, odchodzi. I wtedy widz może sobie wymyślić najbardziej koszmarną kreaturę, jaka kiedykolwiek mogłaby go przerazić. Tak działa umysł. Natomiast kiedy reżyser otworzyłby te drzwi i pokazał tego stwora, który siedzi, no to widz Odetchnąłby z ulgą, bo skoro okazał się być tam 3-metrowy robal, to całe szczęście nie był to 5-metrowy robal, więc jak mówi King, możemy spokojnie odetchnąć. I tutaj King mówi, że Oboler rzadko nadużywał konwencji dialogów w funkcji opisu i dlatego mógł wykorzystać ową naturalną skłonność umysłu do pesymizmu i wynaturzeń. By stworzyć najbardziej przeraźliwe efekty, jakie mieli szansę usłyszeć trzęsący się ze strachu słuchacze. A jest bardzo ciekawa kwestia, jak jest z przemocą, krwią, posoką, masakrą w słuchowisku, które, no, wydawać by się mogło, y, powinno ujść y, twórcom. Nie tak jak filmowcom, którzy nie mogli pokazywać krwi. I to było krytykowane bardzo. No chociaż jeśli rodzice niektórych słuchowisk nie pozwalali słuchać samemu Kingowi, no to też chyba ówcześni słuchacze wiedzieli, że pewne rzeczy nie są dla dzieci. I w tej kwestii znowu zacytuję Kinga. Dzisiaj powszechnie potępia się przemoc w telewizji. Jest zbyt wyraźna. Widzimy płynącą krew. Taka jest natura tego medium i jeden z aspektów obrazu rzeczywistości. Oboler wprowadzał często przemoc i zużywał całe wiadra posoki, lecz większa ich część była niewidoczna. Okrucieństwa nie działy się przed kamerą, tylko w naszych umysłach. Najlepszy przykład pochodzi ze słuchowiska, którego tytuł brzmi jak żywcem wyjęty z kolekcji Dona Martina. A et. at the Dentists. Dzień u dentysty. I właśnie tego słuchowiska Zaraz posłuchamy. I żeby nieco wprowadzić was w atmosferę i abyście łatwo mogli wejść w angielski tekst, przeczytam jak sam King relacjonuje rozpoczęcie tego czterominutowego słuchowiska. Gdy historia się rozpoczyna, nasz bohater, dentysta, właśnie zamyka wieczorem gabinet. Pielęgniarka mówi mu, że ma jeszcze jednego pacjenta. Mężczyznę o nazwisku Fred Hausman. To nagły przypadek, dodaje ona. Hausman? Warczy dentysta. Tak. Fred? Fred Hausman? Tak, zna go pan. Nie, odpowiada od niechcenia dentysta. Jak się okazuje, Hausman przyszedł, ponieważ dr Charles, który wcześniej prowadził w tym miejscu praktykę, ogłaszał się jako bezbolesny dentysta. A Hausman chociaż był kiedyś zapaśnikiem i graczem w futbol, śmiertelnie boi się dentysty. Podobnie jak wielu z nas, o czym Oboler doskonale wie. I ja myślę, że wiedzą to słuchacze Radia SK, bo właśnie wybieramy się na wizytę do dentysty. Za rękę ze Stevenem Kingiem. Nurse. Yes, one just came in. He hasn't an appointment, but he says it's an emergency. Oh, do I know him? What's his name? His name is Fred Hausman. Hausman? Fred? Are you sure? Yes, do you know him? No, oh no. Uh, show him in. And Miss Case, you can go home now. But doctor, it isn't time. I said you could go home now. Yes, doctor. The doctor will see you now. Oh, thank you. Come in, sir. Come in. I'll see you in the morning, nurse. And when you go out, lock the outer door. Mr. Hausman will be my last patient. Yes, doctor. I said, come in, sir. Come in. Uh, thank you, doctor, for seeing me without an appointment. It's my pleasure. Oh, uh, will you get in the chair? Oh, thank you. you know, I used to come here to Dr. Charles. I didn't know you'd taken over. <laughs> Are you all comfortable? Uh, yes, indeed. Now, what seems to be the trouble? Well, I have a toothache. <laughs> oh, yes, we can fix that in a hurry. Nothing serious. You Say, you're sure it's painless, doctor. It's funny me saying that, but here I used to play football and wrestle, but there's one thing I sure can't stand is a little pain. You know, drilling and things like that. Oh no. No pain. Well, the straps. <laughs> Why are you strapping me in? Well, don't be alarmed. In order to keep this painless. There must be absolutely no movement. Oh. There you are. Snug as a bug in a rug. That's a curious thing to call you, isn't it? You're no bug. You're the lover type, aren't you? Why? When I first heard your name, I wasn't sure. But when you came through the door, I... What the hell is this? Mary Elson. Mary? What do you mean? Surely you haven't forgotten Mary, lover boy. What you did to her was very special, wasn't it? Worth remembering. Worth talking about. Worth slobbering over. Who the hell are you? Her husband. Let me out of here. Let me... no, you won't break those straps. They've been waiting just for you. That's why I bought out Dr. Charles' practice. Because I knew that sooner or later you'd come back to him. The painless dentist. Now you're here. Now you're here. What? The drill? What are you going to do? Nothing important. Just going to drill a little hole to let out some of lover boy. Oh, no. What are you going to do? What? Oh, no. No, no, no, please, please, no, no, no! Yes, lover boy. Oj, oj, oj, oj, oj. Nie chciałbym być na miejscu Freda Hausmana. Oj, nie. Mam nadzieję, że żaden dentysta, którego spotkam w swoim życiu, nie będzie miał takiego sprzętu jak ten w tej przerażającej, ale też humorystycznej opowieści. A co najbardziej zaintrygowało Stephena Kinga i potem nie dawało mu spać? Próbował on sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. Gdzie dokładnie demoniczny dentysta wywiercił tę dziurkę, żeby spuścić trochę powietrza z kochasia? No. I teraz King mówi to samo, co ja chciałbym wam powiedzieć dokładnie. Mam identyczne odczucia. Tylko radio, dzięki naturze tego medium, może naprawdę przekonująco zadać podobne pytanie i z taką łatwością uniknąć udzielenia odpowiedzi. Dokładnie, z jednej strony pokazuje nam twórca wiertło, słyszymy je, ale jest to najlepszy moment, żeby zakończyć historyjkę i dać pole do wyobraźni słuchaczowi. King mówi, że nienawidzimy Obolera za to, że nam nie powiedział tego. Głównie dlatego, że to właśnie wyobraźnia podsuwa nam najobrzydliwsze i najpotworniejsze możliwości. Czyli tutaj mamy tę zasadę potwora za zamkniętymi drzwiami, w myśl której w najlepszym horrorze drzwi nigdy nie powinny się otworzyć. Muszę przyznać, że dla mnie jest to rewelacja. I cała ta idea, którą nam King próbuje przekazać, jest ponadczasowa. Bo. Myślę, że współcześni twórcy grozy, niezależnie czy książkowej, filmowej, powinni z tego korzystać i właśnie dawać wyobraźni widza największą dawkę, no, jakby to powiedzieć, doładowania. No, najbardziej doładowywać właśnie te strony odbiorcy. Nawet jeżeli ogląda film, to mimo to, żeby jego wyobraźnia pracowała. A czy chcecie wiedzieć, co myślał Stephen King o tym wiertle? Że niby gdzie ono weszło? King pisze Ja sam z początku sądziłem, że dentysta najpewniej przyłożył wiertło do skroni Hausmana, mordując go za pośrednictwem małej, zaimprowizowanej operacji mózgu. Później, gdy dorosłem, Lepiej pojąłem, na czym polegała zbrodnia Hausmana. I wówczas zaczęła nasuwać mi się na myśl inna możliwość. Jeszcze okropniejsza. Nawet teraz, kiedy o tym piszę, zastanawiam się. Gdzie dokładnie ten wariat przyłożył wiertło? Jeśli nie macie dosyć wariatów, wierteł, i posoki, to usłyszymy się w następnym odcinku z cyklu Stephen King prezentuje, w którym posłuchamy odcinka pod tytułem KURZE SERCE, KTÓRE POŻARŁO ŚWIAT! A tymczasem stańcie przed lustrem, uśmiechnijcie się szeroko i zaglądając w wasze zęby, upewnijcie się, czy czasem nie potrzebują one wizyty u zaprzyjaźnionego dentysty.